Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przerażył się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, Szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecie. Gdy ujrzeli Gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecie z Matką Jego Maryją. Upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary, złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda inną drogą udali się do ojczyzny Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, Liturgia Słowa dzisiejszej uroczystości kreśli przed nami obraz trzech mędrców, którzy zdecydowali się wyruszyć w daleką drogę, aby znaleźć kogoś ważnego. Można postawić sobie pytanie, co spowodowało, że zdecydowali się opuścić swoje dotychczasowe życie, rutynę swojego życia, swoje sprawy, i wyruszyć w daleką, w długą i właściwie bardzo niebezpieczną podróż. Co spowodowało, że na marginesie własnego życia pozostawili to wszystko, co dotychczas było dla nich ważne, i wybrali się w drogę. Odpowiedź jest prosta i zawarta w Ewangelii. Gwiazda, którą ujrzeli. Na wschodzie. Ta gwiazda bracia i siostry jest czymś rzeczywistym, ale jednocześnie zawiera w sobie pewną symbolikę. Na niebie mojego i Twojego życia Pan Bóg od czasu do czasu zapala taką gwiazdę, aby wybić Cię ze świętego spokoju. Aby zainspirować Cię do tego, byś po raz kolejny w swoim życiu wyruszył w drogę, w drogę wiary. Abyś po raz kolejny potrafił zostawić co, to wszystko, co do tej pory wydawało się być ważne, istotne, aby odnaleźć to, co naprawdę jest ważne, to, co naprawdę jest w życiu istotne. Cóż albo któż może być taką gwiazdą. Myślę, że w pierwszej kolejności taką gwiazdą dla nieodnego z nas mogą być ludzie. Owszem, ci znani, rozpoznawani na całym świecie, przed którymi ludzie biją czołem, ale także ci zwyczajni, którzy siedzą obok Ciebie, którzy są Twoimi współdomownikami, z którymi dzielisz dar swojego domu, z którymi pracujesz. Kiedy ludzie spotykający się ze świętym, już dzisiaj Janem Pawłem II mieli taką okazję bycia z nim, bycia w jego towarzystwie to bardzo często relacjonowali, że to było osobiste spotkanie ono w rzeczywistości takim nie było, ponieważ był papież była grupa ludzi, ale przeżycie, osobiste przeżycie tego spotkania z Ojcem Świętym było przeżyciem indywidualnego, osobistego spotkania. I wcale nie chodzi tylko o jakieś emocjonalne uniesienie, o emocjonalną radość wypływającą z tego spotkania. Bardzo często ci ludzie podkreślają, że od tego momentu już nic nie było takie samo, że to spotkanie było jakimś kamieniem milowym w ich życiu że ono wiele zmieniło w ich życiu. Ono trwało kilka sekund, ale zmieniło wiele. Dla wielu osób na tym świecie, jeszcze żyjący wówczas papież Jan Paweł II, był taką gwiazdą, która wyrywała ze stagnacji życia, która powodowała, że człowiek chciał szukać nowej drogi, chciał szukać Boga. Mieliśmy tego doskonały dowód wtedy, kiedy umiera, w 2005 roku. Cały świat padł na kolana. Ludzie, którzy od lat nie byli u kratek konfesjonalu, klękali i przepraszali Boga za własne grzechy, nawracali się. Myślę, że jest wiele takich historii, których świat nie pozna, które dokonują się w sercu człowieka przestrzeni Jego życia, bardzo intymnej, do której niewiele ma dostęp. Ale jeżeli ktoś tego doświadczył, to doskonale wie, o czym jest mowa. Ale nie tylko wielcy ludzie tego świata, także ci zwykli w cudzysłowie, którzy są towarzyszami drogi naszego życia, mogą nas przybliżać do Boga jak ta gwiazda. Zupełnie niedawno na kolędzie matka mówi, proszę księdza, moja córeczka uwielbia się modlić, ciągle się modli. Wieczorami, kiedy idziemy już spać, czasami my zapominamy o tym wieczornym pacierzu, a ona mówi, mamo, tato, jeszcze się nie pomodliliśmy. Zawstydza mnie ta moja córka. Tak, ale to jest święty wstyd. On przybliża do, do Pana Boga. Można powiedzieć, że to jest taka gwiazda na niebie rodzinnego życia, która przypomina, że jest coś więcej niż zabieganie, niż praca, że jest też Pan Bóg, którego trzeba i warto postawić w życiu swoim na pierwszym miejscu. Taką gwiazdą, którą Pan Bóg zapala na niebie naszego życia, mogą być również różne wydarzenia, zarówno te dobre, pozytywne, ale także te trudne. Bolesne, te związane z cierpieniem. Tam, gdzie człowiek doświadcza choroby, gdzie dowiaduje się, że jego diagnoza jest niepomyślna, że być może niewiele życia mu jeszcze zostało. Dokonuje się swoistego rodzaju przewartościowanie. To, co do tej pory było ważne, przestaje być takie ważne. Kluczowe zaczyna być kluczowym zaczyna być coś innego. Pan Bóg, relacje z ludźmi. Kiedy rozmawia się właśnie z osobami, które są dotknięte chorobą, cierpieniem, to chociaż jest im bardzo trudno i często gdzieś w tej opowieści pojawiają się łzy i żal i może ból w stosunku do Pana Boga, dlaczego ja, to na końcu tej opowieści o tym trudnym kawałku życia pojawia się takie zdanie, Proszę Księdza, ale gdyby nie ta choroba, gdyby nie to trudne doświadczenie, to nie byłbym dzisiaj tak blisko Pana Boga. I wcale nie chodzi o to, że ludzie w jakiś sposób potwierdzają tę ludyczną prawdę, jak trwoga to do Boga. To byłoby zbyt duże uproszczenie. Tu jest coś więcej. To cierpienie, ta gwiazda cierpienia faktycznie do Boga prowadzi. Nie tylko do Niego prowadzi, ale pozwala na tyle przewartościować swoje życie, aby tak jak ci mędrcy już inną drogą ruszyć w kolejny etap swojego życia. Taką gwiazdą, którą Pan Bóg może zapalić na niebie naszego życia, są różnego rodzaju kryzysy. Kryzysy małżeńskie, rodzinne, kapłańskie, zakonne, kryzys połowy życia... To wszystko są trudne doświadczenia, które Pan Bóg daje nam nie po to, aby nam dokuczyć, ale po to, abyśmy mieli szansę na przebudzenie się, na przewartościowanie dotychczasowego życia. I choć samo doświadczenie kryzysu jest bardzo trudne, bolesne, czujemy się zagubieni, bezsilni, bezradni, to jednak Jego owoce są bardzo zbawienne, korzystne dla naszego życia. Nieraz słyszałem od małżonków, którzy doświadczali kryzysu, proszę księdza, co prawda to było trudne, przeszliśmy to jakoś. Wydawało nam się, że to małżeństwo się rozpadnie, ale dzisiaj bardziej się kochamy i dzisiaj bardziej się szanujemy. Kiedy przychodzi młody ksiądz czy młoda siostra zakonna po radę, po wsparcie i mówi, proszę księdza, doświadczam chyba kryzysu w powołaniu, to ten kryzys nie jest po to, aby rzucić sutanę, aby rzucić habit, ale po to, by zobaczyć, co jest istotą mojego powołania. Być może się od niej oddaliłem, być może zagubiłem się w tym, co jest zewnętrzne, a istotą, sercem powołania jest żywa, głęboka więź z Jezusem. To jest podstawa. I ten kryzys jest po to, aby otworzyć oczy, aby wrócić do pierwotnej miłości, aby na nowo rozkochać się w Jezusie, aby dokonać po raz kolejny wyboru. Bo raz rzeczone Bogu Słowo nie traci na swojej wartości. Jeżeli ktoś mówi, proszę księdza, nie widzę sensu swojego życia, patrzę wstecz, same porażki, nie potrafię wydobyć niczego, co byłoby piękne, wartościowe, to mnie strasznie przytłacza, to mnie przygnębia. To ten kryzys jest po to, abym mógł prosić za psalmistą. Panie, Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. To znaczy pomóż mi zobaczyć to, czego moje oczy do tej pory nie widzą. To dobro, którego jest wokół mnie bardzo wiele. To dobro, którym mnie obdarzyłeś obficie. Tylko jakoś nie potrafię go z tej odchłani różnych trudności, problemów, cierpień dzisiaj dostrzec. I Pan Bóg na takie wołanie nie pozostanie obojętny. Ale właśnie po to jest ten kryzys. Tych gwiazd, bracia i siostry, na niebie naszego życia, które Pan Bóg łaskawie nam ofiarowuje, zapala, jest bardzo wiele i można byłoby w nieskończoność niemalże je wymieniać. Ale każdy z nas, bracia i siostry, ma swoją taką gwiazdę. Może to jest to, o czym powiedziałem, może to coś innego. Może ktoś miał kiedyś w ręku jakąś książkę, która zmieniła jego życie. Obejrzał film, który spowodował, że inaczej patrzy na świat. Kilka lat temu emitowano film Pasja. Relacjonowani ludzie po obejrzeniu tego filmu, że wiele się w ich życiu zmieniło. Być może masz osobiste doświadczenie, swoją osobistą gwiazdę. To jest właśnie czas dzisiaj, aby razem z królami, trzeba, mędrcami, podziękować Panu Bogu, że na tym niebie tę gwiazdę nam zapala i chociaż czasami ona jest bardzo trudna, niewygodna, chociaż jest, jej blask jest czasem dokuczliwy, bolesny, uporczywy to jednak ona prowadzi do Tego, który jest źródłem najpełniejszego szczęścia, do Jezusa Chrystusa. Trzeba nam dzisiaj zatem wołać bracia i siostry słowami kolędy, modląc się o gwiazdo betlejemstwa, Zaświeć na niebie myl. Tak szukam Cię wśród nocy. Tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki. Leży tam Boży Syn, Bóg Człowiek z Panny Świętej, dany na okup win, dany po to, abym mógł prawdziwie żyć. Amen.